Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 kwietnia jest ósma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Donald Trump deklaruje, że Stany Zjednoczone pomogą w odbudowie ruchu w cieśninie Ormus. Nie ma problemów z dostawami paliwa, zapewniają przedstawiciele największych portów lotniczych w Polsce. Moskwa otwarcie wspiera Wiktora Orbana, informują przed wyborami na Węgrzech rosyjskie media niezależne. Iran i USA zgodziły się na negocjacje pokojowe. Mogą się one rozpocząć pojutrze w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Teheran przyjął propozycję dwutygodniowego rozejmu, a Donald Trump czeka na zniesienie blokady ciśniny Ormus. Izrael twierdzi jednak, że nadal będzie prowadził walkę z Hezbollahem. W ogłoszeniu rozejmu oficjalne oświadczenie wydało biuro premiera Benjamina Netanyahu. Czytamy w nim, że Izrael popiera decyzję prezydenta Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie, ale zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Innego zdania są negocjatorzy tego porozumienia. Premier Pakistanu Oszech Bas Sharif podkreślił, że Iran i Stany Zjednoczone wspólnie ze swoimi sojusznikami zgodziły się na natychmiastowe zawieszenie broni wszędzie, włącznie z Libanem. O tym, że pokój jest możliwy pod warunkiem zakończenia walk ze wszystkimi elementami osi oporu, a więc także z Hezbollahem w Libanie, mówi również, Również dziesięciopunktowy plan pokojowy zaproponowany przez Iran, który jest podstawą do negocjacji pełnego porozumienia. Z bejrotu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogą w odbudowie ruchu w Cieśninie Ormus. Jej odblokowanie jest jednym z punktów porozumienia. Ruch w Cieśninie nie zostanie przewrócony natychmiast uważa profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białym Stoku. Ekspert do spraw międzynarodowych mówił o tym w porannym. Zapraszamy do Trójki. O tym, czy będzie ruch w cieśninie Ormus przywrócony, decyduje są potężne firmy, które ubezpieczają jednostki, plus na tej podstawie decydują armatorzy, a więc moim zdaniem to nie jest tak, że cudowny przycisk zostanie włączony i nagle wszystko wróci do normy, bo ryzyko jest zbyt duże. Iran zablokował Ormus na początku marca. W regionie znajduje się około 200 tankowców załadowanych 130 milionami baryłek ropy naftowej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił, że Shelley Kittelson, dziennikarka porwana w Iraku przez proirańską bojówkę Kataib-Hezbollah została uwolniona. Według agencji AP to reakcja na wypuszczenie na wolność przez irackie władze członków tej bojówki. Na krajowych lotniskach nie ma problemów z dostawami paliwa. Zapewniają przedstawiciele największych portów lotniczych w Polsce. Z takimi problemami borykały się ostatnio linie lotnicze na kilku włoskich lotniskach. Rejsy polskich linii lotniczych lot odbywają się bez zakłóceń, zapewnia rzecznik lotu Krzysztof Moczulski. Wpływ konfliktu w, na Bliskim Wschodzie jest widoczny, jeżeli chodzi o ceny paliw i tutaj zgodnie z tym, co informowaliśmy wcześniej, dostosowujemy siatkę połączeń do, do tej nowej rzeczywistości. Natomiast są to dosyć punktowe optymalizacje. Robimy wszystko, aby ta sytuacja miała jak najmniejszy wpływ na pasażerów polskich linii lotniczych. Lot Lot zawiesił wprawdzie połączenia m.in. do Izraela, Arabii Saudyjskiej czy Dubaju, ale nie z powodu problemów paliwem, tylko ze względów bezpieczeństwa. Moskwa otwarcie wspiera Wiktora Orbana, informują rosyjskie niezależne media. W niedzielę na Węgrzech mają się odbyć wybory parlamentarne. Niezależna telewizja Deszcz przypomniała, że według informacji prasowych rosyjskie służby proponowały nawet zainsceni zainscenizowanie zamachu na szefa węgierskiego rządu, aby wzmocnić jego pozycję w nadchodzących wyborach. Rosyjskie media informują o treści rozmowy Wiktora Orbana z Władimirem Putinem, którą ujawniła agencja Bloomberg. Jesienią 2020. 5 roku szef węgierskiego rządu miał zadeklarować pomoc Rosji w każdy możliwy sposób. Porównał też Węgry do myszy z bajki Ezopa, która uratowała życie lwu. Tym lwem miałaby być Rosja. Niezależne rosyjskie media krytykują Orbana za tę wypowiedź. Natomiast w mediach państwowych podkreślane jest partnerstwo Moskwy i Budapesztu. Niezależne rosyjskie media przypomniały również, że Węgry pod rządami Orbana uzależniły się od rosyjskiej ropy i gazu. Wspomniały także o regularnych kontaktach telefonicznych szefów dyplomatów. Węgier i Rosji Maciejasz Trzembski, Polski Radio Niezależne środki badania opinii publicznej odnotowują rosnące poparcie opozycyjnej tis na Węgrzech. W sondażach instytucji związanych z rządem większym poparciem cieszy się partia Fidesz, premiera Orbana. Dziś drugi dzień wizyty w Budapeszcie wiceprezydenta USA J.D. Vansa. Kobieta, która w sobotę napadła na dwie Ukraińki w centrum Poznania, usłyszała zarzuty. Odpowie za stosowanie przemocy oraz znieważenia na tle ksenofobicznym. Zebrane dowody potwierdziły, że kobiety zostały napadnięte z powodu ich narodowości, mówi rzecznik poznańskiej prokuratury U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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od hokeja na lodzie. GKS Tychy po raz siódmy w historii zdobył Mistrzostwo Polski. Tyszanie w playoffach przegrali tylko jeden mecz, a bilans mieli piorunujący. 4-1 z Jastrzębiem w ćwierćfinale, potem w półfinale 4-0 z Zagłębiem Sosnowiec. I na koniec gładkie 4-0 z GKS-em Katowice. A w piątym, przepraszam, w czwartym, ostatnim meczu postawili kropkę na D i zakończyli go wynikiem 7 do 2. W Lidze Mistrzów UEFA czas na półfinały. Bayern Monachium utarł nosa Realowi Madryt i wygrał. 2-1 po golach Luisa Diasa i Harego Keina Dla Realu honorowo trafił Mbappé. Sporting Lizbona uległ u siebie Arsenalowi Londyn 0-1. do 1. Jedyna bramka autorstwa Kaja Hawerca. Hubert Hurkacz przełamał serię porażek i w końcu wygrał na otwarcie turnieju w Monte Carlo. Pokonał Włocha z trzeciej dziesiątki ATP Luciano Darderiego. 7-6, 5-7 i 6-1. do 1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 Następnym rywalem Chubiego będzie Węgier, Fabian Marożan. A teraz siatkówka i klarująca się czołowa czwórka Mistrzostw Polski. Wczoraj do Bogdanki Luk Lublin Jaseko dołączył projekt Warszawa po gładkim zwycięstwie z Jastrzębskim węgielem 3 do 0, mówi przyjmujący Michał Gierżot. Warszawa też grała mega, mega dobry mecz w Jastrzębiu. My tam troszeczkę bardziej się postaraliśmy. Raczej dwa mecze, no tak jak mówię, no bez historii. Chyba nawet ciężko powiedzieć, że było blisko. Mega dobry mecz Warszawy. I myślę, że ta grająca Warszawa może wygrać tych mistrzów. Brzmi optymistycznie. Jutro wyjaśni się, kto zajmie ostatnie miejsce w półfinałach. W rywalizacji Warty z Zaxą remis 1-1. Słowiańcowi Tadejowi Pogaczarowi rośnie mocna konkurencja w postaci 19-letniego Francuza Pola Seksasa. Kolarz grupy Decathlon wygrał drugi etap w wyścigu dookoła kraju Basków po samotnej ucieczce. Prawie półtorej minuty po nim dojechał do mety Duńczyk Matias Sielmoze. Trzeci był Primoż Roglic ze Słowenii. Za godzinę w sporcie obszerna zapowiedź dzisiejszych półfinałów Ligi Mistrzów UEFA. Dziś przede wszystkim będzie pochmurno i deszczowo. Niemal w całym kraju, wyjątkiem tylko zachodnie krańce Polski, w górach może też popadać śnieg. Nawet 5 centymetrów białego puchu może przebyć wysoko w Karpatach. Od 5 stopni będzie na Wybrzeżu, Podlasiu i w rejonach podgórskich do 12 na ziemi lubuskiej w centrum 8. Autopromocja.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 Zapraszamy do trójki. Zapraszamy w składzie Katarzyna First Wojtkowska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A to grupa The Verve i Love is Noise. Na początek trzeciej godziny naszego spotkania za chwilę rozmowa bez uników. W niej Renata Grochal spotka się z senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. So... These blues have seen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 amerykański to zniszczenie podziemnej m, fabryki nie rozwiązało całkowicie problemu i Izrael ma tą perspektywę, że jednak musiał się dostosować do e, woli silniejszych graczy e, Chin, ale także w sposób szczególny Stanów Zjednoczonych. czy pan Zjednoczonych. dzisiaj potrafi powiedzieć, jako polityk z wieloletnim doświadczeniem, jakie cele e, osiągnęły Stany Zjednoczone e, w tej wojnie, skoro jest teraz zawieszenie broni, e, rozmowy pokojowe się rozpoczynają? Panie doktor, pani pytanie zakłada, że te cele potrafił sobie zdefiniować Donald Trump. A ja nie wiem,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 głosowań tą samą większością, no to już widać, że albo minister Bogucki świadomie kłamał, albo robił siebie idiotę. E, w każdym razie te argumenty były po prostu nie, nieprawdziwe i dzisiaj mamy sytuację, gdzie o czym też trzeba głośno mówić, pan prezydent powinien zaprzysiąc jak najszybciej pozostałych e, czterech sędziów. Ale I szef kancelarii popełnia... prezydenta powiedział, że prezydent analizuje e, kwestie dotyczące tej czwórki e, i co na to parlament? Analizę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 jest jednak scenariuszem B, nie Do wynikającym z przepisów na prawa. Intuicja mi podpowiada, że w absolutnie najbliższym czasie ta sytuacja będzie rozstrzygnięta. Ale a jak... intuicja panu mówi, że najbliższy czas to jest jaki e, czas? E, intuicja mi mówi, że to są dni, a nie czas dłuższy, ale o tym, jaki scenariusz w tej sytuacji powinno się zastosować, musi informować ten, który jednak w pewien sposób za to odpowiada jako przedstawiciel organizacji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 Nie, panie doktor.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 Najwyższego, która nie zwołuje posiedzenia. I nie chciałam tego... A o sparaliżowanym Trybunale porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Pan Krzysztof Kwiatkowski z nami zostaje na YouTube, na stronie internetowej trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy prezydent chce się rozepchnąć też w polityce europejskiej. Zapraszamy.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 Wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest Sm30. To dokładnie i teraz skrót serwisu trójki Anna Kowalik-Brankati. Irańskie władze sugerują, że już niedługo możliwe będzie bezpieczne pokonanie cieśniny Ormus. Jej otwarcie to kluczowy element zawieszenia broni zawartego w nocy między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Chciałbym wierzyć, że dwutygodniowy rozejm doprowadzi do trwałego pokoju, tak mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. To co wiemy jednak jest optymistyczne. Mamy ustabilizowane ceny ropy, przynajmniej na te dwa tygodnie mamy odsunięte ryzyko perturbacji ogromnych gospodarczych, by nie powiedzieć jednak światowego kryzysu gospodarczego. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. 700 razy wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru lubelscy strażacy od początku tygodnia. Najwięcej interwencji, prawie 600, dotyczyło połamanych drzew i konarów, a ponad 100 uszkodzonych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych. W Lublinie drzewa przewracały się również na zaparkowane auta. Do najpoważniejszego wypadku doszło w powiecie Ryckim, gdzie zerwana linia energetyczna poraziła 45-letniego mężczyznę. Rośnie poparcie dla partii TISA w niezależnych sondażach. Prorządowe ośrodki przewidują, Natomiast wygraną Fidesu. Prowadzone w ostatnich miesiącach badania opinii publicznej na Węgrzech wykazały, że scenę polityczną tego kraju zawłaszczyły niemal w całości te dwa ugrupowania. Większość niezależnych sondaży wykazywało poparcie dla tis na poziomie od 49 do 58% przy poparciu dla Fidesu wahającym się między 35 a 38%. Przypomnę wybory parlamentarne na Węgrzech w niedzielę. Pełny serwis trójki o 9. I będziemy dużo mówić w Trójce na pewno o tych wyborach na Węgrzech, wyborach ważnych z punktu widzenia europejskiego, no jak się ostatnio okazuje także z punktu widzenia rosyjskiego. A jeśli chodzi o pogodę dziś w Polsce, to i z punktu widzenia polskiego, to od 5 stopni będzie na wybrzeżu Podlasiu i w rejonach podgórskich do 12 na ziemi lubuskiej. Mówimy tu o najcieplejszym momencie dnia, no ale przede wszystkim środa będzie pochmurna i deszczowa, a w górach może też popadać śnieg. 22 i 7 trójek, Państwo znają ten numer. Warto wybrać ten numer teraz, jeśli ktoś liczy na dobrą zabawę, a jak gwarantuję dobrą zabawę, mogę ją obiecać. W przypadku mniejszej gry, mniejsza gra już za kilka minut. Kto się zgłasza? 22 i 7 trójek. Wzięłam do ręki dziś, moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię Ale się okazało, że jednak nie Tak bardzo brakowało mi mnie Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba To ja jestem księżyc i słońce Choć usta masz miękkie i ciało gorące ja dalej biegnę Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę Myślami z wilkami i między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 Tebe mnie musi się chronić, jak można tak postradać, słyszy i ubrania, jak można ja. Nazywam się Niebo. No to akurat pasuje do mojego syna. Akurat taki wiek, że ciągle odpowiada Niebo. Ale wyrośnie z tego, prawda? Za 23 minuty dziewiąta w Trójce pan Tomek ze Strzegomia. Dzień dobry panie Tomku. Dzień dobry, witam. A tankował pan dzisiaj? Nie, wczoraj. A wczoraj. Yy, a za ile? Tak delikatnie za 250 zł. Już dawno nie tankowałem, żeby nie zatankować całego baku. Czekam na lepsze czasy. Aha, czyli wczoraj pan zalał za 250 zł, a mi chodziło o cenę za litr, żeby mhm. sprawdzić jaka cena na zachodzie Polski. No dobrze, niech tak mhm. będzie, niech tak będzie. E, a pan Sylwester z Mikołowa dzisiaj będzie drugim uczestnikiem mniejszej gry. Dzień dobry panie Sylwestrze. Dzień dobry panu redaktorze i wszystkim słuchaczom i witam konkurenta. Witam również. No, czyli Dziękuję. mamy za sobą oficjalne przywitanie, uścisk dłoni panowie, bardzo proszę tak jest No. i za trzy minuty grabie wymiana propoczyków <laughs> to jeszcze losowanie by się przydało i pierwszy gwizdek Możemy? A to pierwszy gwizdek, bardzo proszę. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden pan Tomek ze Strzegomia, technik weterynarii. Dzień dobry raz jeszcze panie Tomku. Witam, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Ale tak z, z pana doświadczenia, to fajniejsze są pieski czy kotki? Yy, wszystkie zwierzęta są fajne, ja preferuję kotki. Czyli pieski gryzą? Ja swoje nie. Dobrze, do nie. A byli. no tak, zbyt daleko idące wnioski. A jednak no, no, wnioski imagine, o ludziach. Ja też preparuję kotki <laughs> i mam. Kotkę jedną. To pan, to pan Sylwester z Mikołowa. To pozdrawiamy Lucy, panie Sylwestrze. Pan Sylwester ja, jest prywatnym, przy, prywatnym przedsiębiorcą w zakresie reklamy. No to zobaczymy, jaką reklamę pan Sylwester sobie zrobi w mniejszej grze. Ale zaczniemy od pana Tomka. Panie Tomku, pierwsze pytanie to pytanie z pogranicza transportu i geografii. Jakie oznaczenie nosi droga ekspresowa łącząca Wrocław-Poznań i Bydgoszcz między innymi? Wrocław-Poznań S3 E, S5. S5 S5, to pan powinien wiedzieć z czego przy piątce przecież e, krajowej to takie przedłużenie nie ma punktu, teraz pan Sylwester, panie Sylwestrze pytanie będzie z pogranicza ekonomii i anatomii, Rada Polityki Pieniężnej ma bezpośredni wpływ na koszt kredytów, jak nazywamy cenę pieniądza czyli koszt pożyczenia kapitału który ustala ta rada jest to jest to, jest to stopa lombardowa Takiego. Nie wiem. Patrzę na Kubę. Zaliczamy? Nie. Kręci głową. No stopy procentowe. O to nam chodziło. No, ale to jest generalnie dobrze. No, to generalnie dobrze pan kręcił, ale, ale będzie ciekawiej, bo 0 do 0 po pierwszej połowie. I wracamy do pana Tomka. Panie Tomku, rzut oka do kalendarium. No to sportowo, dokładnie 8 kwietnia 1950 roku, urodził się Grzegorz Lato, piłkarz, król strzelców mundialu w 74 roku. A czy Grzegorz Lato strzelił gola Anglikom w słynnym meczu na Wembley w 73? Nie, Nie strzelił. Strzeli tak jest, do Maski strzelił wtedy i było 1-1 i to mecz, do którego znów musimy wracać, by uśmiechnąć się na myśl o polskiej piłce po ostatnich wydarzeniach. 1-0 i teraz pan Sylwester musi remisować, panie Sylwestrze, to jeszcze jeden element kalendarium. W 1820 roku w Grecji odnaleziono słynną rzeźbę Wenus, rzeźbę, która znajduje się obecnie w Luwrze i podobno w momencie znalezienia miała jeszcze obie ręce. To Wenus skąd? Z Milo. Wenus? Tak jest, Wenus z Milo. Trzeba było od razu mówić, bym tyle czasu pytaniem nie zajmował, jak pan wiedział, panie Sylwestrze, a nie pan mnie tu zajmuje. Dobrze, to mamy dogrywkę, panowie. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę o podawanie hasła. Można próbować wiele razy. Szukamy hasła konkretnego, które mam przed sobą, ale jak to zwykle w tej dogrywce bywa, na początku wiele słów może przychodzić do głowy, ale mogą panowie próbować wiele razy. Pan Tomek gotowy? Pan Pan Sylwester? Gotów. Tak jest. Wzrusza do łez. In. Czekam wciąż na dobrą odpowiedź. Mim to nie jest dobra odpowiedź. Ważny element wiosennego ubioru. O, jesiennego także. Szalik, czapka. Nie, bo posiada warstwy, ale nie jest to tort. Cebula. Cebula, tak jest. Ach, wyczekał pan Tomek, wyczekał. Pan Sylwester próbował, a pan Tomek zwycięża. Hurra, hurra, hurra. Przepraszam chwilę, muszę dokończyć dyrygowanie orkiestrą. I mamy to. Dziękujemy panu Gratula, Sylwestrowi. Pan pana Tomka. Tak, Gratula. pan Sylwester, pan Sylwester ma rację. Tu się należą gratulacje. Pozdrawiamy Mikołów, pozdrawiamy pana Sylwestra i cały Śląsk w ogóle pozdrawiamy. Serdecznie. A tak zupełnie na marginesie. Mhm. To Mikołów jest jednym ze starszych miast w Polsce. Pierwsza wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 roku. Łatwo zapamiętać. I wtedy Nikoł był kasztelanią. No proszę. No. Czyli musiał, musiał powstać dużo wcześniej. Panie Sylwestrze, na szczęki nam opadły. Nie wiem, co powiedzieć. To jest reklama Mikołowa. A, reklama Mikołowa, czyli jednak reklama jakaś się znalazła. Tak, to pan Sylwester specjalista w takim razie. Dziękujemy panu Sylwestrowi. Pan Tomek zwyciężył, Dziękuję. więc wybiera piosenkę. Panie Tomku, czego słuchamy? Jaka dedykacja? Proszę zapowiadać. Po radiowemu. Ma pan 30 sekund intro. Nie będę... Y, nietypowy, oczywiście małżonka, żona i dla no, wszystkich y, miłośników polskiego roka lat 80. oddział zamknięty w utworze Obudź się. ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem niej, w cichych hotel Objaw w mlecznym barze Spacer w obu warze, Z nią Razem Autokar czeka wiosło Kłaniany siadam Wielki hotel To były najpiękniejsze chwile Nie zapomnę by. mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obój się i z nami, choć skończyła się. Z do utraty sił. Wieczory pełne marzeń przeżytych wcześniej wrażeń i mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb. Za nic. Moi przyjaciele mówią mi bracie co ci jest. Czału nic wyobraź sobie, że to był tylko sen. Najpiękniejsze chwile, nie zawodzimy ich nigdy. Teraz trochę więcej bije, trochę więcej fale. Bo tak to były najpiękniejsze chwile, nie zawodzimy ich nigdy. Moi Mówi przyjaciele, mówią mi, bracie, co ci jest! Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym chciała, jeżeli jest to możliwe, złożyć życzenia mojemu synowi, Ludwikowi, Lulu, który bardzo lubi trójkę, obchodzi dziesiąte urodziny. Także Ludwik miał okazję być w trójce. i jest zachwycony. Lulu, ja też bardzo lubię trójkę. Wszystkiego najlepszego. Czy jazda na elektrycznych hulajnogach powinna być zakazana w miastach? Takie pytanie zapowiadamy, taką dyskusję zapowiadamy. Po 11 w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Ale sama zapowiedź wywołuje telefony od państwa. Nie mamy infrastruktury dobrej i społeczeństwo, które korzysta z tych hulajnóg jest niedouczone. I to jest widać na przejściach dla pieszych, jest to widać na chodnikach. Już niejednokrotnie bym padła ofiarą wypadku takiego rozpądzonego nastolatka. Także popieram zakaz. Rozmowa na ten temat przypomnę po 11 w Trójce.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 dla kości wapni, witaminy D i K To tak zwany trójkąt dla mocnych kości Molekine osteo Nie daj się złamać Zdrowit